To jest 34. odcinek Łebskich Chłopaków, a jeszcze dziś smartwatche nie tylko do pływania, detoks cyfrowy i chwalimy Pietruszyńskiego. Zapraszamy. Witamy w Łebskich Chłopakach, odcinek numer 34. Przed Wami Dawid Paahari, dziel i czwartek social media, Michał Judasz Szaurum i Kamil Dziadkiewicz z i też czwartki social media, uwierzycie albo nie. E, witamy Was kochani po długiej przerwie, to jest drugie podejście od nagrania tego odcinka, bo mieliśmy problemy techniczne. E... <głosy> nadal, przyznajmy szczerze, że nadal mamy poważne problemy techniczne, <głosy> ale damy, damy sobie radę. <głosy> Cieszymy się, że odzywaliście do nas, że chcieliście, żebyśmy wrócili do nagrywania. Dzięki temu robimy to właśnie tutaj w siedzibie showroomu i z Poznania. Tak, z Bizneslinku, tutaj, z, z miejsce mojej ciężkiej pracy. No właśnie, pracy. Kamil, pochwal się, bo ostatni odcinek było dokładnie prawie dwa lata temu. Było o tym, że objąłeś stanowisko ewangelista w 3D, a teraz swój mnie Opowie coś więcej o tym startupie. A, y, słuchajcie, więc jak każdy szanujący się startuper y, wszedłem w wearables i y, robię smartwatch, ale taki troszkę inny, dlatego, że to jest smartwatch, który jest od początku do końca pomyślany dla pływaków, dla profesjonalnych, ale też dla takich, którzy chodzą sobie dwa razy w tygodniu na basen i on po prostu daje Ci znać, czy jak Ci idzie. Y, jesteś w stanie na aplikacji, na iPhoneie albo na Antku y, zobaczyć sobie progres, y, zobaczyć sobie ładne wykresy, Generalnie on daje Ci znać, nawet jak jesteś w basenie, to jest Ci w stanie dać znać, o przyspiesz, bo nie zrobisz swojego celu wyznaczonego na początku treningu. Więc taki jest dosyć wyspecjalizowany. Jesteśmy teraz na Kickstarterze. Chcieliśmy zebrać 39 tysięcy. Za chwilę przebijemy się przez 150 tysięcy dolarów, więc jest fajnie. Ostatni tydzień, więc jeszcze puszujemy na maksa, ale generalnie jestem bardzo szczęśliwy. Tak samo, jak jestem szczęśliwy z tego, że Michał Sławiński i Ty Dawidzie namówiliście no mnie, żebym otworzył czwartki w Poznaniu. Impreza też się ma świetnie i następny czwartek mam pełno gwiazd i w ogóle jest wspaniale. I sam jeszcze zostanę przy okazji gwiazdą social media po raz drugi w swoim życiu. Ja, ja potwierdzam, że czwartki social media w Poznaniu są świetne, bo byłem sam. Na pierwszej, na pierwszej edycji Kamil bardzo, bardzo mi było miło razem z Jaśkiem, bo nas zaprosił na pierwszą słynną, głośną premierę w Social Media w, w Poznaniu, w miejscu, które urzekło mi swoją nazwą, bo klub, w którym czy bar, w którym to się odbywało, nazywa się Twoja Stara. Więc tak na pytanie, gdzie idziesz, odpowiadasz do Twojej starej. To naprawdę dobry trolling, jeśli chodzi o nazwę miejsca. Zajebiste. Mnie to bardzo cieszy, że jeszcze półtora roku temu myślałem, że czwartki, nie wiem, sorry, jako founder to powiem, myślałem, że nie przeżyją tak długo, bo tu się okazuje, że teraz mamy taki rozkwit, w tylu miastach jesteśmy. Dzięki takim ludziom jak Kamil, dzięki wszystkim organizatorom w różnych miastach no to dzieje się bardzo, bardzo dużo. Cieszę się, że, że tak to wygląda. Ale też to jest. Ten, w, to jest w, trochę walidacja też, ten, że ten rynek jest wygłodniały takich imprez, na których nie tylko panowie prezesi w garniakach się spotkają. Mnie to na maksa kręci, że tutaj account z jakiejś agencji rozmawia z jakimś w ogóle szefem marketingu Tesco, i sobie siedzą i piją piwo. Dla mnie to jest w ogóle ekstra. I, i czwartkom zawdzięczam mnóstwo, więc się cieszę się, że mogę teraz swoją cegiełkę dołożyć. Jest super fan. Super Kamil, bardzo się cieszę. Ale wróćmy do tematu może słowio. Ja słowo, przepraszam. Nie osobiście to urzeka, ja jestem Twoim klientem. No w ogóle to jest dobra okazja, żeby zapytać Cię o to, że chciałbym mieć ten produkt, zanim wyjdzie na rynek. Więc słuchaj, Ech, powiem Ci powiem tak. Beta testy się będą odbywać. Natomiast nie wiem, czy wymaganiem minimum nie będzie, że jesteś złotym medalistą olimpijskim, więc zobaczymy. Okay. <laughs> Bo, masz, masz już jeszcze czas. Okej. Okay. Super. To nie, jako osoba, która lubi pływać od czasu do czasu i kocha gadżety, to jest dokładnie, Jest uderzasz w tą niszę, gdzie ja się znajduję. Tylko pytanie, czy to nie jest za mały rynek? Więc to jest bardzo często o tym rozmawiamy w ogóle z dziennikarzami też i mnie na przykład totalnie fascynuje to, ja sobie trochę nie zdawałem sprawy z tego, jak, jak szybko rośnie rynek gadżetów noszonych na sobie. Bo jak zobaczyłem prawdziwe liczby, takie, które tutaj, wiesz, były przygotowane specjalnie przez zewnętrzne firmy dla nas, to jest kompletnie fascynujące, jak ogromny jest ten rynek już teraz. I wszystkie liczby na niebie i na ziemi wskazują, że jest na tyle duży, że produkt niszowy w ramach tego jest w stanie się spokojnie utrzymać. Poza tym to jest dosyć charakterystyczny rynek. Ludzie, którzy pół, pół hobbystycznie, a pół profesjonalnie uprawiają tego typu sporty, takie jak na przykład triatloniści, żyją gadżetem. Oni mają najdroższe rowery, oni mają najdroższe zegarki, smartwatche i... Tutaj też jest w tym siła, że może nawet jeżeli ta grupa jest nieduża, to większość tej grupy ma dosyć dużą siłę nabywczą, więc to wszystko się w planie biznesowym zgadza. I, i, I świetnie się tutaj bawimy jakby tym Kickstarterem. Ja, to jest moja druga przygoda z Kickstarterem, bo jeszcze z Omni robiliśmy turbinę wiatrową, więc Kickstarter jest niesamowity i to, co potrafi zrobić dla, dla kogoś, kto chce znaleźć rynek albo chce się dowiedzieć, czy istnieje rynek, to jest bezcenne w ogóle, niesamowite. A, bo ja, ja, ja się tak zastanawiam, no bo zacząłeś mówić o triatlonie, i ja tak myślę sobie, no bo są już zegarki do biegania, jest, są, jest strawa do jeśli chodzi o jazdę na rowerze. Czy to nie jest tak, że taki triatlonista to wybiegnie z wody, zrzuci SWIMO, założy rowerowy wearable, potem przejedzie tym rowerem 100 km i potem zeskoczy i zdejmie oprócz butów, zdejmie też rowerowy wearable i założy biegacki wearable i wtedy zacznie biegać? Czy to nie jest trochę... Także jest to jakby tak, tak, seg tak segment segmentowane są te produkty, że de facto już masz jedno urządzenie do jednego sportu? Więc rozmawiamy teraz bardzo intensywnie, robimy sobie takie badania z triatlonistami, z którymi rozmawiamy i generalnie oni mówią nie, absolutnie nie, to jest wykluczone dopóki nie zobaczą prototypu tajnego urządzenia i wtedy zupełnie inaczej ze sobą mówić więc po pierwsze to jest to chcieliśmy w tej wersji jakby naszego pierwszego produktu chcieliśmy się skupić na tym, żeby zrobić tą jedną rzecz lepiej niż ktokolwiek inny, tutaj rynek nie jest zatłoczony, więc jakby jest szansa na to, żeby zrobić mieć wiesz, prawdziwy impact natomiast mhm. oczywiście zastanawiamy się też nad tym, co można by było zrobić lepiej dla takiego rynku na przykład triatlonistów kiedyś tam w przyszłości. Natomiast na razie chcieliśmy tą jedną rzecz zrobić najlepiej jak się da i jest pozytywne, pozytywna jest reakcja no i też pozytywna jest reakcja na Kickstarterze bardzo, więc też dużo casualowych pływaków i też młodych na przykład pływaków, którzy się trenują z myślą o tym, że może profesjonalnie, ale jeszcze nie to jest też dla nich fajne, dlatego że nie zawsze od razu staćcie na to, żeby to był trener, a to jest takie urządzenie, które gdzieś tam pomiędzy tym zupełnie takim casualowym pływaniem, a tym, kiedy masz już trenera i inwestujesz w tą przyszłość pływaka. To jest takie fajne przejściowe też rozwiązanie. Poza tym ma, wiecie, czytnik pulsu. Na, na, na, w samym zegarku, co też jest fajne, dlatego że teraz te dzieciaki wcale nie chcą zakładać na siebie tych takich pasów, które y, mierzą puls, więc to też jest jakiś okay. tam dodatkowy, dodatkowy argument. Zobaczymy, Jakby, jak na razie wszystko się spina lepiej niż myśleliśmy, że się będzie spinać, więc jesteśmy dobrej myśli, a jak wejdziemy na rynek już tak na półkę, to będziemy mieli natychmiast też feedback, jak to jest z masowym rynkiem. To jest w ogóle fascynująca dziedzina wearables, tak. trochę o tym mówiliśmy kiedyś w jawskich chłopakach. Pamiętacie, jak się. Ja już nie pamiętam. Już się <głos> nie. Szukaliśmy, szukaliśmy dziur w raporcie hatalskiej, która dużo poświęciła wearable. Mhm. Ja sam jestem miłośnikiem gadżetów, ale bardzo mi się spodobał pedu którego nabyłem sobie pół roku temu. Mhm. Tego starego klasika, teraz jest Nowy Time. Coś mi się o tym narzędziu. Ja go jeszcze nigdy nie miałem, ale z tego co widziałem Moim zdaniem, no wspaniałe moim zdaniem, gdyby Pebble miało siłę marketingową Apple, to mogłoby być lepszym rozwiązaniem w tej kategorii. Ze względu no na to, jak bardzo jest otwarty, jak bardzo swobodnie może płynąć między poszczególnymi, na przykład smartfonami chociażby, z którymi może współpracować. Więc jakby mnie się Pebble bardzo, Pebble bardzo podoba, ale ponieważ oni zdecydowali się, że ich... Unikalną propozycją będzie długi czas baterii, to to też kosztuje swoje, te aplikacje są stosunkowo prymitywne w większości, no ale nie musisz codziennie ładować zegarka następnego, setnego już urządzenia, nie musisz każdego wieczora ładować, więc coś za coś, natomiast Pebble, jak go trzyma się w ręku, to jest to bardzo miłe uczucie, szczerze powiem. Bo mnie właśnie zastanawia tak naprawdę, dlaczego Swimo musi być oddzielnym zegarkiem, a nie może być po prostu aplikacją na, nie wiem, na Apple Watcha czy na, czy na Pebble, Bo rozumiem, że wymierzenie pulsu to jest w Apple Watch też jest, nie? Czy nie ma? Coś, nie ma coś... Chodzi o to, że żaden z zegarków, który teraz istnieje, nie daje ci pewnych elementów, czyli na przykład większość zegarków, które mają funkcje pływackie, jak również aplikacji, daje Ci znać, że robisz coś nie tak w momencie, kiedy skończyłeś trening i wchodzisz i oglądasz wynik przeszłego treningu. I to na przykład, co chcieliśmy zrobić, to, to żeby w trakcie treningu on mógł skorygować swoje zachowanie, na przykład przyspieszyć albo zwolnić, po to, żeby mógł jeszcze w trakcie te tego treningu, bieżącego treningu, robić jakieś tam cele, które sobie wyznaczył. I takich rzeczy jest mnóstwo. Tak samo y Swimo nie ma żadnych przycisków na sobie. Um, jest tak zwany patent pending revolutionary um, system, który powoduje, że obracasz nad garstkiem i, i dotykasz ekranu i to jest wszystko i nie ma żadnych na nim przycisków, dzięki czemu jest bardziej wodoodporna, ale też łatwiej jest go w wodzie obsługiwać. I było mhm. kilka takich rzeczy, które Mateusza, Foundera, denerwowały w innych rozwiązaniach i które postanowił rozwiązać. Oczywiście, jednocześnie budowana jest apka tak, ym, dla telefonów, ale to jest jeszcze nie wszystko. By Swimo będzie zintegrowane z największymi platformami, które już istnieją. Z Endomondo, ze Strawą, z Swim.com, z RunKeeper, z MapMyFitness, z HealthKitem, więc to, to nie jest tak, że... Wiemy, że naszą unikalną propozycją jest sam hardware i chcemy, żeby maksymalnie duża grupa sportowców widziała w nim sens, więc krosowanie na przykład wyników z innych dyscyplin razem z nim wewnątrz endomondo będzie możliwe. A czy tak jak Apple Watch, Smo będzie dostępne w wersji złoto czyste? Gdybyśmy zrobili złoty zegarek dla pływaków, to chyba by nas zamordowali, bo by, byśmy ich utopili. Bo ręka w by im nie. opadała na dno. Ale też, to nie, też jest fascynujące, słuchajcie, dobieranie materiałów, z których jest zrobione taki, taka bransoletka, zegarka dla pływaków, to też jest w ogóle cały kosmos. Ja tutaj się tyle uczę i tyle odkrywam niesamowitych rzeczy, bo już jak robiłem przy drukarkach 3D, to widziałem, jakie niesamowite rewolucje następują, wiecie, w kategorii materiałów, ale to, jest, słuchajcie, kosmiczne technologie jedna na drugiej, to jest w ogóle super, super ekscytujące. Ale to jest, to jest ciekawe już tak yy, patrząc na jakby twoją drogę i ścieżkę zawodową, że ty się z kubańców przyczepiasz do wszystkich największych trendów. Dokładnie tak. Jak jest wielki trend na druk 3D, wszyscy się tymi bo tutaj nagle Kamil, jest Kamil Kami. zostaje ewangelistem w, w, w Omni 3D, potem ty się rają urządzeniami, które nosimy, a tu Kamil się podczepia pod nowy projekciz. Ja bardzo dobrze chciałem kombinujesz. Ja chciałem podpowiedzieć Natalii, że w przyszłym roku, jak będzie robiła Trendbooka, po prostu niech spojrzy nam na to, gdzie ja akurat pracuje. Będzie miała wszystko na link jak link na <laughs> No, Niesamowite, bardzo mi się to podoba. Ale właśnie, to, to dobrze powiedziałeś mi, ale teraz to, to czym żyje San Francisco, to czym żyje Silicon Valley, to są startupy wearable technology. No Ja myślę, że Kamil niedługo w ja bateriach wszystko będzie, wszystko będzie wszystko. pracował i w energii, i w energii też czuję. Dokładnie. Nie wiem, czy ja się po prostu szybko nie nudzę wszystkim, ale to nie mówcie tego nikomu. Nie twojemu kolejnemu pracodawcy. Absolutnie, absolutnie. A, a Michał, ty jesteś ze świata mody. Powiedz mi, co myślisz, bo trochę się nie słyszeliśmy. O, mnie mnie super, ekstra interesuje to, to pytanie. Bardzo Michał, do... co myślisz o iWatchu? Czy będziesz go kupował? A, czy ja nie wiem, czy to, jest, czy, to można, znaczy, czy to można w kategoriach modowych rozpatrywać. Zastanawiam no się, znaczy, no? To bardzo mnie ciekawi, co powiedziałbyś, bo generalnie to jest tak. Marketing tego urządzenia jest przeprowadzony jak marketing jakby modowego czy designerskiego mhm. przedmiotu. Tak? Ma absurdalnie wysokie marże na sobie w tych najdroższych wersjach. Jest wystawiany w gablotach, jak, jubile, jak w jubilerskich sklepach i i, i to działa, tak? I to działa, w sensie, mm -hmm. to się sprzedaje, tak? I teraz, czy to jest trochę tak, że Apple ciągnie rynek mody za ryj w dół, próbuje to robić, czy to jest rzeczywiście urządzenie, które jest godne jakby tego miejsca między designerskimi rozwiązaniami? To jest moje pytanie. Mm -hmm. No, kurczę. Znaczy właśnie, myślę, że mi osobiście się wydaje, że chyba jednak Trochę lepszym, trochę lepszym porównaniem jest rynek jubilerski. W sensie Aha, okay. mi to, mi osobiście bardziej trochę to Apple jakby i całe to wszystko, co się wokół niego dzieje. Przypominam właśnie biżuterię, szczególnie jakby te opcje z złote, e, różowe złoto i, i zwykłe złoto. E, no i w ogóle jakby to jest, to jest ciekawe, no bo jakby rynek zegarków tak naprawdę istnieje od setek lat, prawda? Tak jest. I, i on jest, jest bardzo, bardzo ciekawy. Ja w ogóle swoją drogą niedawno na konferencji w Londynie słuchałem prezentacji założyciela Marketplace'u z zegarkami i liczby, o jakich on mówił, za, za jakie są sprzedawane kolekcjonerskie zegarki na całym świecie, jest to niesamowite. To są jakby setki milionów dolarów online w Marketplace'ie, gdzie nie wiem, kolekcjoner z Moskwy handluje z kolekcjonerem ze Szwajcarii. Oczywiście, jakby w ogóle do tego trzeba, jest bardzo skomplikowane, są zasady bezpieczeństwa wprowadzone, ubezpieczeń i tak dalej, ale jakby, jak ja, to, jak ja to zobaczyłem, to wtedy właśnie, już wtedy były pogłoski o Apple Watchu, jeszcze nie było premiery, ale wtedy sobie pomyślałem, sprytnie kombinują, sprytnie kombinują, mhm. jeżeli mhm. Że ten, rynek, że ten rynek aż tak wygląda. No więc. No ja osobiście nie planuję zakupu Apple Watcha. Nie wiem, czy wy, tutaj przede mną, koło mnie siedzi Dawid, który wszy, wszystkie urządzenia w tej chwili tutaj ma zł, złego jabłuszka, więc myślę, że chyba zegarek ja, zagości na twoim. Nie, na zegarek, no? ja jestem paddle time. To jest mój tak. zakup na liście najwyższej. Ja, ja wam powiem, co, co ja myślę. Ja uważam, że to jest super ekscytujący rynek. Będzie naprawdę na pewno rósł i w ogóle wszystkie te rzeczy tam. nie Wszystko jedno. Natomiast... Dla mnie to jest trochę mniej udana pierwsza wersja iPhone'a w tym sensie, że on nic jeszcze nie umie robić. Ja chciałbym najpierw zobaczyć, jak on coś będzie umiał robić, co mi się przydaje, albo co mnie ekscytuje, albo co często robię. I wtedy, jak będzie jakikolwiek taki praktyczny też powód, nie tylko taki, o mam Apple Watcha, jak będzie taki prawdziwy powód, to wtedy mogę się nad tym zastanowić. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, ten zegarek po prostu nic jeszcze dla mnie nie jest w stanie zrobić. Okej, mm. okej, okay, Kamil, okay, zgadzam się, ale ja nie wiem, nie miałem iWatcha na ręce. Mam często na ręce Pebla, tego klasyka i on też nie potrafi zbyt wiele robić, ale robi jedną bardzo fajną rzecz. Pomijając już takie dedykowane aplikacje Grand Keeper, które są super, sterowanie muzyką ekstra, ale robi jedną rzecz. Wysyła mi notyfikacje na zegarek i to jest niby coś prostego, ale w momencie, kiedy ja nie muszę wyciągać tego mojego wielkiego iPhone'a iPhone z kieszeni, w momencie, kiedy ja dostaję notyfikację, skręć w lewo, jedę samochodem, no, a nie mam chwytaka na telefon, to on staje się naprawdę bardzo użytecznym narzędziem I, i mimo tej prostoty, o której mówiłeś, mimo tego, że to jest takie proste narzędzie, no... Bardzo, bardzo mi oszczędza czas. To de facto to jest dodatkowy ekran do twojego telefonu. No. Dokładnie. Tyle, tyle nawigacja, nawigacja moim zdaniem jest jednym z najfajniejszych rzeczy, które aktualnie smartwatche potrafią robić i robić fajnie, włącznie z nawigacją osób pieszych, co też jest moim zdaniem bardzo fajne. Mhm. Natomiast jak ja sobie na przykład pomyślę, jak ja nie, idę na papieroska sobie nie? i zostawiam telefon, nie, nie wziąłem telefonu ze sobą, tylko zostawiłem i wracam po tam 10 minutach do niego. I tam jest 12 notyfikacji, nie? Mhm. Ja nie, jakbym zwariował z tym zegarkiem, bo ja bym już go zawsze miał przy sobie, więc każda notyfikacja byłabym przerwą jakby w toku mojego mózgu. Ja bym zwariował. Ja po prostu za, ja chyba dostaję za dużo notyfikacji na telefon, żeby do, dokładać jeszcze jeden ekran, który mi je pokazuje. Mhm. I przechodzimy płynnie do tematu, który chciałbym też no. poruszyć. E, też Wearables i właśnie tego natłoku informacji. Miałem przyjemność... Poznać founderkę marki Cover Design, Kate Answorth się nazywa. To jest też z pogranicza mody i wearable. To są takie produkty, które wyglądają, które są de facto biżuterią. Jedynym funkcją tego, tego wearable technology jest to, że ona wibruje. Kobiety ładnie wyglądają w tym oczywiście, super to, to, to się prezentuje. Natomiast ich idea jest taka, że aplikacja, która steruje tą biżuterią, ona filtruje noise, filtruje sygnał. I publikuje, wibruje tylko wtedy, kiedy ta notyfikacja ma sens i ma znaczenie dla odbiorcy. Czyli na przykład wiadomość na Facebooku tylko od konkretnej osoby, SMS od konkretnej osoby, nie wiem, piąte połączenie telefoniczne z rzędu i to jest wokół tego cała też ideologia, tak? Że my nie chcemy otrzymywać każdej notyfikacji mhm. jako kobiety zapracowane w business Woman, tylko chcemy, żeby narzędzie uczyło się o nas, żeby ta aplikacja dopasowała się dokładnie do odbiorcy i inteligentnie dawała do zrozumienia, co się dzieje w internecie, kiedy naprawdę się dzieje, jest to ważne dla tej osoby. Z tego, co wiem, to istnieje taka aplikacja, która wcześniej była na Androida, a teraz jest już dostępna na Android Wear, która też robi dokładnie to ze wszystkimi sygnałami, czyli jest takim dodatkowym, inteligentnym inboxem dla wszystkich notyfikacji i też jest w stanie priorytetyzować, które z nich są wystarczająco ważne, żeby trafiły na smartwatcha, mówiąc krótko. Mhm, mh. No, inteligencja na inteligencję. Co ciekawe, dla... dla mnie osobiście to jest trochę przerost formy nad treścią. Znaczy, mhm. to jest tak, mi osobiście się wydaje, jakby, że ta, ta biżuteria jest piękna i zgadzam się z tym, ale ponieważ, mimo że jest taka piękna, no to, znaczy, mimo że jest ładna, to pewnie ciężko byłoby im zaistnieć, jakby na rynku biżuterii, bo takich pierścionków czy takich naszyjników jest na pewno sporo no to oni trochę dorobili do tego ideologię taką, że tutaj, wiesz, jakby szum wycinają, łączy się z telefonem, tak jak mówi Kamil, tak naprawdę jak twoim problemem jest szum informacyjny, to właśnie tobie potrzebna jest aplikacja, która ci to wyczyści, bo znowu, tak jak mówi Kamil, ten pierścionek bzyknie ci raz na, nie wiem, na dwie godziny, ale potem i tak weźmiesz telefon i będziesz miał tam po prostu zabrudzony ekran kolejnymi notyfikacjami, które były nieważne, no i, i tak będziesz musiał tak naprawdę na nie spojrzeć. Więc myślę, że bardziej problemem jest w tej chwili właśnie to, że tych notyfikacji mamy tak dużo, a nie jakby jak z nimi, jak je komunikować, czy do zegarka, czy do pierścionka. Ja teraz wróciłem niedawno z urlopu i to był dla mnie. Ciekawe bardzo Ciekawe trzy tygodnie, ponad trzy tygodnie, dlatego że drugiego dnia e, wskoczyłem do basenu z moim iPhone'em, który był w obudowie LifeProof, która teoretycznie jest wodoodporna. No i okazało się, że wodoodporność nie została, oh no. jakby oferowana wodoodporność nie została niestety e, utrzymana. No i od drugiego dnia nie miałem w ogóle telefonu. E, bo po prostu przestał działać swoją drogą. Dużo przeczytałem w internecie, jak suszyć iPhone'a, najpierw w suchym ryżu, no właśnie, który wybłagają z kuchni w hotelu, potem biegałem, bo to był akurat w Kuala Lumpur, biegałem po Kuala Lumpur, szukając sklepu zoologicznego, gdzie będą mieli taki piasek dla kotów do kuwet, bo podobno on najlepiej wyciąga wilgoć, więc udało mi się kupić taki piasek i potem no, przez saka. trzy tygodnie trzymałem telefon w piasku dla kotów, no ale w serwisie powiedziano mi tutaj w Warszawie, że niestety już raczej nic się nie da z tym zrobić, ale Nieważne. Co, co dla mnie było w tym najciekawsze, bo w sumie się nawet pogodziłem z tym faktem, że nie mam telefonu na urlopie. Kupiłem sobie za chyba 80 zł taką Nokię, najprostszą, oldschoolową Nokię, która miała lata latarkę, telefon, smsy, węża i, i sudoku. I to jest tyle, jeśli chodzi o funkcję tego telefonu. Mhm. I powiem Wam, że naprawdę to było zajebiste. To, był, to było coś pięknego. Kiedy ja nie, jakby nie, miałem, nie miałem przy sobie Facebooka, w każdej kawiarni, do której szedłem, nie pytałem o Wi-Fi, żeby sprawdzić maila, żeby sprawdzić Face'a. Nie miałem Google Mapsa, tylko po prostu pytałem ludzi, jak mogę gdzieś dojść, co tu warto zobaczyć. I jakby, no w ogóle moje życie się stało tak proste i tak, tak fajne bez tego, że tydzień, po, mimo że miałem swojego starego, starego iPhone'a w Warszawie, to tydzień jeszcze po powrocie do Warszawy Chodziłem z tą Nokią, gdzie jakby na wielu spotkaniach wzbudzałem e, spore zainteresowanie. Jeden kolega powiedział, że jestem totalnym hipsterem, skoro już się przyszedł na taki telefon, e, bo, bo nawet na placu Zbawiciela nie, nie noszą takich starych Nokii. Ale i, i ja sobie osobiście pomyślałem, że ciekawe czy dożyjemy, dożyjemy czasów, kiedy Apple zrobi telefon, Alby, który jest właśnie totalnie okrojony z tych funkcji i który po prostu jest telefonem. Ma oczywiście, no wiadomo, jakieś są, są funkcje, które są potrzebne, jak czasami notatka, jakieś, jakieś takie rzeczy, ale po prostu nie wiem, czy to mo może to powinien być właśnie, to może to powinno być zewnętrzne urządzenie do iPhone'a które nosisz jako takie główne, żeby się nie odrywać, ale masz też gdzieś tam iPhone'a w razie czego możesz, możesz skorzystać naprawdę jakby polecam każdemu zrobić sobie taki test przez, nie wiem, nawet tydzień, dwa pożyć sobie z takim old telefonem. Życie się staje prostsze. To Kate Answorth z Cover Design nazywa Digital Detox. No, to Ale dokładnie. też To pokazuje moim zdaniem najlepiej, że następnym jakby frontier, jeżeli chodzi o rozwiązywanie naszych problemów świata pierwszego, będzie jednak dużo skuteczniejsze filtrowanie informacji, które do nas docierają. Ja myślę, że to jest, będzie super ważne. I na przykład, powiem Wam, nie wiem czy pamiętacie, to chyba jeszcze załapaliśmy się na któryś odcinek łebskich, żeby opowiadać o nowych tabach wewnątrz Gmaila. I ja, ja pamiętam, jak ja byłem przerażony tym pomysłem. Jak, jak to, nie będę widział wszystkiego naraz? Jak to ten? A jednak to jakby ja uwielbiam to, że nie widzę całej reszty. Uwielbiam. Jak mam apkę, która nie obsługuje tych gmailowych tabów um, używać, to jestem załamany w ogóle psychicznie, więc jednak to filtrowanie coraz mocniejsze, dlatego że coraz nas bardziej atakują te, te wszystkie dźwięki, notyfikacje i powiadomienia i nieodebrane, że to filtrowanie będzie miało coraz większe znaczenie i zanim może wrócimy aż do... Z, z telefonu Zen. Może <muszę> się tak nazywać. Proszę, jak ktoś będzie chciał, to nie może wykorzystać nazwę. Jak, jak zanim wrócimy do telefonu w wersji Zen, to będziemy na pewno mieli kolejne i kolejne aplikacje, które będą takimi bramkami, takimi gatewayami, gateway które będą nas chronić przed tą ilością informacji, myślę. Tak, a ja też, ja też w ogóle właśnie przez to, że chodziłem z tym telefonem, to z wieloma znajomymi rozmawiałem jakby właśnie o, ty, o tym detoksie i tak dalej. I naprawdę coraz więcej moich znajomych kasuje z telefonu Facebooka, kasuje Instagrama, kasują konta. Nie, jakoś wcześniej nie, nie zwracałem na to uwagi, ale naprawdę teraz bardzo, bardzo dużo osób mówi, że jakby właśnie chce trochę wyczyścić swoje życie z tego. I mi osobiście ten trend się bardzo podoba, bo, bo naprawdę tego jest strasznie dużo. Tego jakby nasza uwaga, nasza uwaga biega po prostu cały czas Prawda. między jedną a drugą rzeczą. No i, i to jest strony. Ja też pod, podczas tego urlopu, jakby pierwszy raz w życiu medytowałem trochę, mm -hmm. jakby trochę, jakby Excellent. zajrzałem w głąb siebie. A, i, I to też, jakby właśnie to takie skupienie się na jednej rzeczy, e, to naprawdę to, to, to, jest, to, to ma siłę. I ja teraz staram się, mimo że już przesiadłem się z powrotem na telefon, no bo jednak tam trzeba testować apki mobilne, trzeba patrzeć, co się dzieje, trzeba. Trzeba, jakby, no, jak się, jak się to robi po prostu w, ży w życiu biznesowym, to trzeba, mm, trzeba patrzeć i używać, ale jakby staram się, prowadziłem też sporo takich zasad, że jak prowadzę samochód, to po prostu go prowadzę i mhm. na światłach, mimo że mnie korci strasznie, nie, nie odpalam, nie odpalam Facebook, nie odpalam Instagrama, i jakby takie małe kroczki, żeby jednak jakoś się trochę wyłączyć, bo bo naprawdę to jest, to obciąża głowę. Ja ograniczyłem swoją aktywność w telefonie komórkowym podczas prowadzenia samochodu, tylko i wyłącznie do Tindera. Oprócz tego już nic nie robię. Ale szukać w pobliżu w korku nie, stojącym? Tylko, tylko na, korku, na korku, w korku nie. Nie czytam już Facebooka, nic na maili. Staram się być bezpiecznym kierowcą. Doskonale, doskonale. No dobrze, no, słuchajcie. A, a ja, ja jeszcze chciałem zapytać Dawida, bo czy Real Właśnie. Deal był, jak my zrobiliśmy łebskie chłopaki? Był, był tak? Był zaczynał być, ale to jeszcze nie był przed, przed pierwszym finansowaniem, ale już od miesiąca się tym zajmowaliśmy. No to może zr zrób update w takim razie, co <grym> I Update, czym, update. Się, czym się zajmujecie tak naprawdę? Okej, okay, więc no Real Deal to narzędzie dla sklepów internetowych, takich, które mają wokół siebie społeczności internetowe umożliwia przeprowadzanie kampanii sprzedażowych w tym obszarze, umożliwia zlokalizowanie liderów opinii w ramach społeczności. Wiecie, mamy tysiące, setki tysięcy fanów nieraz, a to są ludzie, którzy gdzieś tam nas zarajkowali, niekoniecznie chcą od nas kupować. My pozwalamy wyselekcjonować tą grupę, która chce dokonać zakupu. Pozwalamy konwertować tych ludzi na klientów i budować taką społeczność no, takich konsumentów, którzy przy okazji chcą się tym twoim produktem chwalić. Jak powiem Michał, sam dobrze wiesz, na strony nie patrz, bo jest stara jest do wymiany, już, już prawie jest nowa gotowa. <grym> w, każdym, w, każdym, w każdym razie dobrze wiesz, że ten Michał mówiłeś, że to nieraz na czwartku Social Media, że ludzie tak naprawdę nie chcą się odnosić tym, że chcą dokonać gdzieś zakupu. Nie? <grym> tak, Więc trzeba, mu dać, trzeba dać im konkretną zachętę do tego, żeby to zrobili. I my to staramy. My, my to robimy, to na, nasze narzędzie to robi. Także ogólnie jesteśmy takim startupem z pogranicza social media e-commerce i Też jest bardzo ważne zaufanie, rekomendacja. Chcemy w przyszłości być taką walutą, walutą rekomendacji, walutą zaufania. w Świecie e-commerce. I to tylko, tylko dzięki, dzięki wykorzystaniu w odpowiedni sposób mediów społecznościowych. W bardzo dużym skrócie chętnie zrobię w najbliższym czasie jakiś update. Aha, ruszyliśmy, co się u nas stało? Mamy w pełni, pełni samoobsługiwalny SaaS. Można sobie nawet założyć samemu konto. Przeprowadziliśmy ponad 100 kampanii. W ciągu ostatnich tam siedmiu miesięcy Super. Zaczyna, zaczynają się pojawiać u nas już klienci, którzy sami chcą dokonywać, sami kupować abonament. Trochę zmieniamy model biznesowy z modelu abonamentowego na model taki prowizyjny. do tego są potrzebne integracje, nad którymi pracujemy. Teraz integracja z Shoplo, z Shopify'em, żeby zmniejszyć barierę wejścia dla klienta, a jednocześnie zwiększyć nasze przychody z tego. Jasne. Pozyskaliśmy inwestorów w międzyczasie, także mamy kasę na to, żeby ten startup rozwijać i, i myślę, że są fajne perspektywy ja muszę powiedzieć, że jakby co, co mi się najbardziej nie mogę powiedzieć, że najbardziej, ale jakby co mi od razu zawsze, jak patrzę na wasze rzeczy, się rzuca w oczy bardzo pozytywnie, to jest jakby cała otoczka jest to naprawdę pięknie zrobiona i strona, mimo że mówisz, że jest do wymiany, jest to stara, prawda. to jest naprawdę świetna. To prawda. Jakby panel też miałem okazję testować, jest też świetnie zrobiony, i naprawdę duży szacun, bo to wszystko wygląda ekstra i i jest świetnie zrobione po prostu. Tak jakby już czysto, czysto technicznie i wizualnie. A też jakby jakiś czas temu testowaliśmy już samo, samo narzędzie i, i też działało, także no jakby my, na przykład showroom ma teraz chyba 180 tysięcy fanów i na przykład jeżeli chcielibyśmy zrobić promocję tamtą związaną, na, na, na fanpage'u tą robioną przez Facebooka, to jeżeli dobrze pamiętam, to minimalna kwota, jaką trzeba na to wydać, to jest chyba tysiąc dolarów, czy coś takiego, jak są kwoty tego, tego rzędu. Czyli mm -hmm. jeżeli chcielibyśmy mm -hmm. zrobić akcję na przez Face'a, z kuponem i tak dalej, po, to, to kosztuje to naprawdę dużo kasy, więc wierzę, że takie narzędzia rzeczywiście mają, mają rację bytu, bo no Facebook już od jakiegoś czasu dla, dla firm, które prowadzą fanpage'e, szczególnie właśnie e-commerce'owe, które jakoś chcą tam działać, stał się i drogi i, i trudny, bo te zasięgi są hardkorowe. No to jest w ogóle trzeba, temat trzeba na, To jest w ogóle chyba temat na dzielny odcinek. Możemy sobie tak porozmawiać o tym, jak się Facebook zmienił. Kiedyś dużo o tym mówiliśmy. Tyle rzeczy się zmieniło w ciągu ostatniego roku, półtorej. No trzeba tak to i Ja, to ja bardzo chętnie opowiem, za co go nienawidzę ale też jest parę rzeczy, ym, które doszły do możliwości reklamodawców, które na przykład uważam, że są przepiękne i w ogóle łzy w moich oczach. Więc bardzo chętnie o tym też porozmawiam następnym razem. Tak. Super. No dobrze panowie, to co jeszcze, o czym jeszcze będziemy mówić? Będziemy mówić o narzędziach dzisiaj? Czy sobie też zostawiamy to na... Macie jakieś z... narzędzie, które wam do głowy przyszło? Aaaa, Bo ja nie wiem. Moim narzędziem jest Nokia 35. Nokia 35. <laughs> A ja, nie, ja przy okazji opowiem, opowiem historyjkę z ubiegłego roku, gdzie jest Grześkiem Piotruszyńskim teraz obecnie growth, GrowthBots, growth Byliśmy tak. na takiej konferencji App Promotion Summit. Konferencja tylko i wyłącznie dla marketerów, którzy zajmują się promocją aplikacji w App Store'ach. Wyobraźcie sobie, jaka nisza! 200 wow. ludzi na sali, więc wrześniu byliśmy. Chciałem zdobyć, zdobyć z Real rynek deweloperów aplikacji, no i powoli do tego, do tego zmierzamy. Ale furore zrobił Grzegorz Pietruszyński, który miał ze sobą Nokia 3110 jako swój podstawowy telefon. Tak, to, I to jest. nie było prawa wakacji, tylko on od, zawsze, od zawsze, od zawsze. Grzesiek <laughs> zawsze, tak. Ciekawe, czy teraz siedząc w San Fran też, też Nie, jedzie, nie teraz kadarki. już wiesz, zainwestował pół roku temu i już ma normalny telefon, mhm. smartfon. Ale swoją drogą to też jest jakby myślę, że warto, warto obserwowania firma. Jeżeli dobrze pamiętam, jest to po, pierwszy polski startup w 500. 500 startups. I, I z tego jakby jakie wieści do, dochodzą z oceanu, to, to Grzesiek sobie świetnie radzi. Tak, e, tak, jakby tak. mamy kciuki wyjątkowo naprawdę... Za Grzesia bez żadnego oporu trzymam kciuki na maksa. Tak, budują narzędzie do wspomagania sprzedaży, automatyzacji sprzedaży. Dokładnie. Tak. I, i, I rzeczywiście fajnie, fajnie to wygląda. Także Ja sam chętnie, chętnie bym to przetestował. Ja nie? byłem jednym z pierwszych klientów tak? Roboc. Tylko wtedy na bardzo wczesnym etapie chyba właściwie Grzesiek nie, wiem, ja, o ile nie. O ile nie byłem pierwszym klientem jego. Bardzo fajnie, cieszę się, że Grzesiek zresztą też bardzo dużo feedbacku dał mi do Real był takim trochę naszym mentorem na samym początku, więc trzymam za niego kciuki tak z jest. całego serca. Tak jest, potwierdzam, To co moi drodzy, może, może na pierwszy odcinek to no, po takiej długiej przerwie yy, to, to, to, to tyle. Tak, tak jest, yy... tak, tak. Myślę, że i tak żeśmy z, yy, treści żeśmy wnieśli coś, tak? Czuję że się usatysfakcjonowany. Wearable tech to główny temat tego odcinka. Yy, dziękujemy Wam fani łebskich chłopaków, tak, Mamy bardzo nadzieję, Wam dziękuję. Że... Mamy nadzieję, że będziecie nas nadal słuchać. Robimy to dla Was. A też dla siebie trochę, nie? Nie ukrywałem chłopaki. Tak, to... <laughs> tak? o tak, bardzo. Chyba bardzo, kur, bardzo bardziej bardzo. dla siebie. Uwielbiam dla to raz. robić. Uwielbiam. Ale prawda jest taka, panowie, że od kiedy przestaliśmy nagrywać, to wid jakby widujemy się, rozmawiamy tak. ze sobą tak rzadko, że, że aż to wstyd. Więc aż tak naprawdę tak. nagrywanie łodzkich chłopaków jest też po prostu okazją, żeby pogadać. Tak jest, A przy tak okazji ten tak czerwony przycisk najpierw. No i no, być trochę na bieżąco. Ja, Kamil, wiem, ty jesteś świrem i ty jesteś zawsze na bieżąco, ale chyba przez, przez te łerskie chłopaki ja też trochę jesteśmy troszeczkę bardziej do przodu. Tak e, jest. Dobrze. Dzięki, dzięki wielkie. E, to był 34 odcinek Głębskich chłopaków. E, dziękuję. Wam Dawid Pacha z Lidil. Michał Juda Szauron. I Kamil Dziadkiewicz z no, Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.